W latach 2008-2012 pełnił funkcję konsula do spraw prawnych Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Los Angeles. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradio. Dobry wieczór Państwu przyjechać do Przepraszam bardzo za to że nie jestem z Warszawy. Rzeczywiście przyjechałem prosto z Los Angeles na tą bardzo ciekawą konferencję. O, I to są właśnie... To jest właśnie ten temat, który zaproponuję Państwu. Gdzie są granice prawa autorskiego? Przez pięć lat siedziałem w Los Angeles, gdzie się przyglądałem różnym sprawom i przedstawię dzisiaj dwie sprawy ze Stanów i dwie sprawy z Polski. Poproszę ten slajd. Jedna... Sprawa z Polski dosyć kontrowersyjna. Czy trasa maratonu biegowego jest utworem? Miałem w tym udział, niestety, ku, ku rozpaczy moim profesorom Zujotu, znawcom prawa autorskiego, ponieważ udowodniłem przed Boheńskim Sądem i Krakowskim Sądem Apelacyjnym, że trasa maratonu, ta właśnie trasa, jest przedmiotem prawa autorskiego. Wiem, że tutaj Proszę, cały czas wiem, że są teraz cały czas dyskusje, czy to jest e, chronione prawem autorskim, czy nie. Że... Natomiast ja przesunęłem tą granicę, nie powiem, że do absurdu, ale do bardzo ciekawego momentu. Udowodniłem przed sądem w Bochni i obroniłem potem apelację, ponieważ e, strona e, pozwana e, odwołała się od tego wyroku, że e, ta trasa, którą Państwo widzą, stanowi przedmiot prawa autorskiego e, i za pomocą e, prawa autorskiego polskiego, zablokowałem dalszych biegów w, w Bochni. Trzeba po prostu opracować nową trasę. Skąd się to wzięło? Zastosowałem przez analogię wyrok sądu paryskiego, który uznał drogę wspinaczkową za, za utwór w rozumieniu prawa autorskiego francuskiego. Przez analogię, bo, bo tu trzeba cały czas stosować analogię w sądach polskich, i w, w, w jakimś kontekście to umocować, dowiodłem, że wszystkie przesłanki utworu z punktu widzenia prawa autorskiego polskiego są spełnione. Więc to, był, to, był, to była ta sprawa. Ponadto posiłkowałem się opinią prawników moich znajomych z, z Hiszpanii, którzy wspomogli mnie dostarczając dokumenty, które wskazywały, że trasa Formuły 1 też jest utworem. E, jedna rzecz, która, która może się tutaj wydawać a, e, bardzo ciekawa e, mój klient wytyczył tą trasę e, maratonu po ulicach Bogni żeby spełniać warunki e, e, do klasyfikacji międzynarodowej musiał to wytyczać zgodnie z wymogami tam Federacji Maratonskiej stąd też, stąd też e, ta trasa została wytyczona e, w taki a nie inny sposób jeśli chodziło o nachył trasy i e, nachylenie trasy, i e, e, to ten prosty odcinek, który wskazuje na szybkość trasy. Poproszę następnie. Druga sprawa, którą też miałem przyjemność e, prowadzić, e, też jako, jako, jako e, pełnomocnik, najbogiej profesjonalny, e, za, za e, e, powoda, czyli Jurysza Makulskiego, słynny, słynny proces z, z, z radiem RMFFM z Krakowa o, o cytat czy ciemność, widzę, widzę, ciemność wypowiedziana w reklamówce LMF-u jest utworem. Nasz atak na bardzo sympatyczne radio z Krakowa szedł w dwóch kierunkach. Przede wszystkim myśmy udowadniali z pełnomocnikiem Machulskiego, że po pierwsze, że jest to utwór, że nie jest to cytat, ale jest to utwór, rozpoznawalny utwór. Poza tym ja byłem odpowiedzialny za wskazanie, że utwór ten jest to używanie tego cytatu jest czerpaniem z, z cudzej renomy, czyli w tym wypadku jasna asocjacja, wybór takiego a innego aktora do reklamówki i ten cytat w reklamówce RMF-u, poproszę następną się To jest ta, ta, ta, ta, ta ten plakat który, i cała kampania. Oczywiście fotografia pochodzi z zasobów RMF, FM, z ich strony internetowej, także mogą tam Państwo zobaczyć. To była ta kampania, która była punktem, punktem zapalnym w bardzo sympatycznym procesie, dlatego że Juliusz Machulski, Jerzy Sztur jako świadek i sympatyczna rozgłośnia i, i sędziowie bardzo wymagający. W pierwszej instancji byśmy przegrali. Sąd uznał, że ciemność, widzę, widzę ciemność, nie jest utworem, ani też nie można mówić o czerpaniu z cudzej renomy. Natomiast fenomenalne, bardzo trudne do podważenia orzeczenie podjął sąd drugiej instancji, apelacja Krakowska, która stwierdziła, że nie jest to ani utwór, ani czerpanie z renomy seksmisji, z tylko jest to dobro osobiste. Wykonceptowali w ten sposób, że skutecznie nas zablokowali. To znaczy zarówno my jako pełnomocnicy powoda, jak i RMF byśmy nie ryzykowali kasacji w tym wypadku, dlatego że Odwoli się do czegoś chimerycznego. I tutaj zakreślono bardzo ciekawy dla Państwa e, e, punkt graniczny, że jeżeli coś nie spełnia warunków utworów w rozumieniu prawa autorskiego, może być uznane za dobro osobiste, a dobro osobiste polegające na tym, że jest to wolność twórczości. No więc tak to zostało zablokowane i myśmy e, nie podejmowali ryzyka polemiki z tym, z, z, z tym wyrokiem. Następny proszę. No, mam dobry czas, także... Makaron. Przenosimy się teraz do, do Stanów. Dwie sprawy z Ameryki. W zeszłym roku wojna wietnamsko-chińska pomiędzy firmą Kim Seng a JA. Sąd kalifornijski zajmował się ułożeniem makaronu w misce i fotografii reklamowej, dlatego że firma Kim Seng jako powodowie zarzucili firmie JA, że tak samo układają na swoich reklamówkach makaron. A więc sąd Kalifornijski badał bardzo poważnie ten, ten, tą, te przesłanki ochrony praw autorskiej. A poproszę następny ten, o, to jest właśnie makaron. A to nie jest ten ten, ten to, jest, to, nie jest żadne, to nie jest żadne ułożenie. I następny slajd, tu może coś teraz. I to i to jest, a, i to jest y, y, y, ten pozew, który, który wpłynął. I suma summarum sąd bardzo, bardzo ostrożnie badał, czy ułożenie makaronu przypadkiem nie, nie stanowi prawa autorskiego i czy ułożenie makaronu nie jest tak zwaną rzeźbą, to jest stworzona z makaronu. Oczywiście zostało to oddalone, dlatego, że y, sędzia, sędzia uznał, że y, makaron ze swej istoty nie ma charakteru trwałego, więc jest to, jest to y, tylko i wyłącznie kwestia y, ułożenia rzeczy przemijających, chimerycznych. No, nie, nie, nie wykoncypowali tego, co są y, ptakowska apelacja, że może być to dobro osobiste. Więc, więc y, y, firma może układać Podobnie jak konkurencja makaron w misce i robić te same reklamy. Poproszę następne. No i to jest, to jest ostatni ciekawy, ciekawa sprawa. Hangover 2, film, który wchodził w zeszłym roku do kin. U nas jest Cuts Vegas, fotografia pochodzi z Washington Post, jakby się ktoś pytał. Więc to, jest, więc to jest sytuacja następująca. Dla państwa, którzy nie widzieli tego filmu, w pewnym momencie bohater budzi się z tatuażem, z tatuażem na, na twarzy, który, jak widzicie państwo, jest niemal identyczny z tatuażem Mike'a Tyson'a, który też występuje w tym filmie. Byłem przy, w tym czasie, kiedy, kiedy ta sprawa e, e, nabrała, nabrała e, już rumieńców. Mianowicie, idealnie zachowali się prawnicy strony, strony e, powodowej, dlatego że wyczekali do momentu, kiedy film był anonsowany w, w Hollywood. Kiedy była premiera, kiedy było bardzo dużo e, plakatów w całym mieście i były wyprodukowane kopie, oni napisali pozew i złożyli pozew do sądu imieniem autora, który wykonywał ten oryginalny tatuaż na, na, na twarzy Tysona, zarzucając plagiat, jeśli chodzi o, o, tego, o tego biedaka z tego filmu. Um, idealny czas, idealny moment pozwanym był Warner Bros. jako producent komedii a Mike Tyson, gdzie, gdzie wypowiadał się na ten temat, powiedział, że jego zdaniem to było zaskakujące, bo Tyson powiedział, że oczywistym jest, że prawa autorskie ma ten chłopak, który zrobił e, parę lat temu jemu ten, ten, na, na twarzy ten, ten tatuaż. Więc e, poparł e, e, pozew. Jak to w Ameryce bywa? E, strony doszły do porozumienia, bo nikt nie chciał ryzykować e, wstrzymania premiery filmu Cuts Vegas w Bangkoku, czyli Hangover 2 a porozumiały się strony, my nie wiemy na ile się porozumiały co do kwoty, natomiast rozeszły się w pokoju i żeby złożyć a potem odpis ugody, muszą strony w Stanach napisać a wspólny wniosek o oddalenie powództwa, czyli obie strony złożyły pozew, 34 sekundy mam do końca i tyle, więc służę Państwu różnymi przypadkami, mniej lub bardziej rozrywkowymi, no ale tak to, tak to jest, granic my tak naprawdę nie y, określimy, więc y, wszystkie, wszystkie kwestie y, zaskakujące w prawie autorskim a, będą się pojawiać, myślę, że, że, że y, y, w najbliższych czasach w związku z, z internetem no i z, z, z rozwojem no, fantazji prawników no, fantazję trzeba mieć, żeby, żeby być prawnikiem sądowym dziękuję bardzo dziękuję. tu wiki radio